To są informacje Polskiego Radia 24. Coraz bliżej do końca terminu ultimatum Donalda Trumpa wobec Iranu. Władze w Teheranie zaatakowały tymczasem kraje zatoki perskiej. Referendum w Krakowie. Mieszkańcy miasta zdecydują, czy ich prezydentem pozostanie Aleksander Miszalski. W tych informacjach powiemy również o wynikach pierwszych ćwierćfinałowych spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszamy. Dwie godziny przed upływem terminu ultimatum Donalda Trumpa z baz w Europie startują amerykańskie bombowce. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że jeśli do tego czasu cieśnina Ormus nie zostanie odblokowana, rozpocznie się operacja niszczenia irańskiej infrastruktury. Iran od wielu miesięcy budował odporność na amerykańsko-izraelskie ataki. Mówił na naszej antenie Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, były korespondent w tym regionie.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 Zostały ranne od odłamków irańskich pocisków przechwyconych przez obronę powietrzną. Wcześniej władze Kataru przekazały, że pomyślnie przechwyciły atak rakietowy wymierzony w ten kraj. Termin sprzyja przeciwnikom prezydenta Krakowa. Tak o referendum w tym mieście mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach. Krakowianie zdecydują o przyszłości władz miasta 24 maja. Prezydent Krakowa zaapelował do mieszkańców, aby nie brali udziału w referendum. Zdaniem Łukasza Stacha to zrozumiała, ale ryzykowna strategia. I tutaj apele o to, żeby zostać w domu z jednej strony mogą doprowadzić do tego, że referendum będzie nieważne, ponieważ frekwencja będzie zbyt niska. Natomiast jeżeli zwolennicy Aleksandra Miszalskiego zostaną w domu, a jego przeciwnicy się zmobilizują, no to wtedy wynik referendum będzie, jeżeli ono oczywiście będzie ważne, będzie nokautem dla prezydenta. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział nie mniej niż ponad 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. Teraz piłka nożna. Real Madrid przegrał z Bayernem Monachium 1-2, a Sporting Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. Są to wyniki pierwszych meczów ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W środę Barcelona zagra z Atletico Madryt, a Paris Saint-Germain z Liverpoolem rewanże 14 i 15 kwietnia. Wireless Festival w Londynie został odwołany. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki miejskiej w Europie. Powodem takiej decyzji jest ujawnienie głównej gwiazdy wydarzenia, którą miał zostać Kanye West. Amerykański raper otrzymał odmowę wjazdu do kraju po tym, jak naraził się promowaniem nazizmu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Home Office uznało, że obecność amerykańskiej gwiazdy na festiwalu nie leży w interesie publicznym. To efekt wcześniejszych kontrowersyjnych i antysemickich wypowiedzi rapera, które od miesięcy nad tamizą wywoływały fale krytyki. West początkowo otrzymał elektroniczną autoryzację podróży. Decyzja ta została jednak unieważniona przez brytyjskie władze. Kilka dni temu ze współpracy z festiwalem wycofali się sponsorzy. Krytyczne głosy płynęły także ze świata polityki. Minister Zdrowia Wes Streeting negatywnie ocenił organizatorów festiwalu za pomysł zaproszenia Westa jako głównej gwiazdy. Podobną opinię publicznie wyraził też premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Raper próbował ratować sytuację. W oświadczeniu napisał, że chętnie spotka się z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Wielkiej Brytanii. Zapewnił, że jego misją jest promowanie jedności, pokoju i miłości poprzez muzykę. Organizatorzy festiwalu zapewnili, że wszyscy, którzy kupili bilety otrzymają pełny zwrot pieniędzy. Relacjonowała Anna Rączkowska. To były informacje Polskiego Radia 24. Tej nocy bez silnego wiatru, ale za to z przymrozkami w zachodniej połowie kraju. Termometry będą wskazywać tam około minus jednego stopnia. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, na Podlasiu, deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia sytuacja w centrum i na wschodzie nie poprawi się. Padać będzie też na południowym wschodzie i na południu. Ponadto wrócą silne pory wiatru. Temperatura maksymalna od 6 stopni w Stoku do 11 w Szczecinie. Jest prawie 6 po północy. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Patryk Michalski, dzień dobry. Zapraszam dziś na drugą część spaceru Uważności z przyrodą. Razem z miłośnikiem przyrody Danielem Petryczkiewiczem spacerujemy w okolicach rezerwatu Łęgi Oborskie w Konstancinie Jeziornie i obserwujemy budzącą się do życia przyrodę. Zmiana klimatu. Przechodząc znów do uważności i do aktywacji kolejnego zmysłu, no to ja nie mogę się nasłuchać, choć z lewej strony dobiegają dźwięki Konstancina i ruchu ulicznego, no to z prawej w tym łęgu mamy przepiękny koncert i chyba mamy też szczęście, że jesteśmy tu w miarę wcześnie, no bo właśnie pora, ta, ta pora, poranek to jest najlepszy czas, żeby słuchać wiosennych treli. Tak, absolutnie. To super, że zwróciłeś na to uwagę i, i właśnie do, dobrze to, że zwróciłeś uwagę, że wiesz, moglibyśmy powiedzieć nie, nie, no do kitu to jest słychać miasto, nie? No ale, ale w zasadzie nie ma takich miejsc już, gdzie nie słychać tych odludzkich odgłosów. Jest taki ekolog akustyczny, nazywa się Gordon Hampton i on miał taki projekt przez lata, który prowadził 15 metrów kwadratowych ciszy. Chodziło o to, żeby pojechać w miejsca, w których przez 15 minut nie słychać od ludzkich odgłosów. Po... To ja kojarzę w Polsce takie jedno jedyne miejsce, tak. dla mnie to są Wigry. Chyba już nie, chyba już przestały. Wiem, wiem że Philip Springer też y, kiedyś y, jeździł za takim miejscem i chyba to miejsce znalazł w Bieszczadach, wydaje mi się, aczkolwiek nie wiem, czy to jest dalej aktualne. W każdym razie tylko Gordon Hampton, tylko żeby dodać kontekst, finalnie musiał zmienić założenia swojego projektu, ponieważ nie był w stanie przez 15 minut nagrywając nie usłyszeć od ludzkiego dźwięku. I znowu nam się wydaje, że my tego nie słyszymy, no ty y, u, używasz sprzętu y, y, audio i wiesz bardzo dobrze, że w słuchawkach słychać dużo jakby y, lepiej, i bardziej. I na przykład on jeździł w różne miejsca, czasem odległe, nad którymi na przykład przelatują samoloty wysoko i to po prostu słychać. Więc takich miejsc, gdzie jest zupełnie, zupełnie nie ma odgłosów od ludzkich przez jakiś dłuższy czas, to takich miejsc jest bardzo mało, albo nie ma ich już prawie w ogóle. I popatrz, stoimy teraz i tak, ja, ja w lewym ty na odwrót, tak, bo stoimy twarzą do siebie, ale ja lewym uchem słyszę, karetki, słyszę ją też samochody, szum cały miasta Konstancina, który to jest, ale prawej, z prawej strony właśnie tak jak mówisz, słyszę ptaki, Słyszę, e, słyszę ziębę, słyszę kowalika, e, gdzieś tam dzięcioł sobie, sobie dudni. Pewnie jakbyśmy postali, to usłyszelibyśmy żurawie, które siedzą na innej części, na innej części mąk. Jakby ja akceptuję też ten fakt, że jestem w miejscu, które jest w jakiś sposób dzikie i, e, i przyrodniczo e, wartościowe i piękne, ale z drugiej strony jestem też blisko miasta i jakby nie zamykam się na to, tylko próbuję w jakiś sposób zintegrować całość tego, tego krajobrazu audiolne, audialnego, jak to się się ładnie mówi. Jednym z najpiękniejszych doświadczeń na, na łąkach oborskich czy w, w Łęgu jest jak się siądzie tutaj w tej łące właśnie o poranku, tak jak mówisz, w niedzielę, kiedy kosy śpiewają razem z organistą z pobliskiego kościoła. To jest coś absolutnie niebywałego. Kościół w Mirkowie jest po drugiej stronie łąk i po prostu łąki jak to pudło rezonansowe, potężne zbiera te dźwięki tutaj i to jest niebywałe, jak można... Ja mam często tak, takich nagrań ileś, kiedy właśnie ten ptasi chór tutaj w lesie organista w kościele, czy wierni w kościele śpiewają razem z tym. Jest to niebywałe doświadczenie, takie bardzo mistyczne, nie? Można się domyślić. Tego tak, czy, czy ktoś nie wiem, chodzi do kościoła, nie chodzi. To jakby takie mistyczne doświadczenie, że ta świątynia przyrody łączy się w jakiś sposób z tą świątynią ludzką, nie? Można się domyślać, że tak było właśnie w wielkanocny poranek podczas rezurekcji, jak właśnie dzwony organista w kościele obwieszczali dobrą nowinę, a kosy wturowały i wiernymi organiście, rzeczywiście, ale tak jak powiedziałeś, no właśnie, to też trzeba w sobie wyrobić taką uważność i nie obrażać się na to, że ta cywilizacja wokół nas jest, bo to też znów wskazówka dla państwa, że właśnie tej dzikości i tej pięknej przyrody nie trzeba szukać wcale w bieszczadach albo nad wspomnianymi Wigrami. Ona może być dosłownie za miedzą. Tak, to jest też taki przekaz, który ja staram się swoją, swoją jakoś działalnością i opowiadaniem o tym nieść, że znowu odniosę się trochę do tych czasów, w których żyjemy. Żyjemy w takim czasie, że wszyscy się wszystkim chwalą na Instagramie, czy na Facebooku, czy na innych mediach społecznościowych i generalnie są miejsca, które są trendy. Trzeba odwiedzić, odhaczyć, zrobić sobie tam selfie i tak dalej. No i takie miejsca, krótko mówiąc, zabijamy swoją obecnością. Właśnie chodzi o to, żeby docenić to, co mamy lokalnie tuż, że tak powiem, za płotem osiedla czy, czy za drogą. Ja to mówię, że dzikość to jest stan umysłu. Takich pierwotnych miejsc przyrodniczych to już nie znajdziemy, albo trzeba jechać gdzieś nie wiadomo daleko. A to nie chodzi o to właśnie, żeby jechać, zużywać paliwo, emitować dwutlenek węgla i tak dalej i, i niszczyć turystycznie, bo niestety tak to jest, że, że niszczymy turystyczne różne miejsca, tylko właśnie pójść i znaleźć takie miejsce, gdzieś za rogiem. I to moi nauczyciele właśnie y, obcowania z przyrodą, z dzikością y, Marta Jermaczek si tak bardzo pozdrawiam Martę. Zawsze mówi, że ta dzikość to może być taki zaniedbany kąt ogrodu, gdzie rośnie dziki chmiel, a trawa dawno nie widziała kosiarki. Idźcie tam i zobaczcie na przykład ile tam potrafi być ptaków albo uklęknijcie i policzcie rośliny, które tam rosną versus taki trawnik, który jest potraktowany, traktowany zawsze kosiarką. Spróbujcie właśnie dzikich pędów chmielu, które smakują jak smakują jak szparagi. Zresztą niektórzy mówią, że to są takie polskie, polskie szparagi. Zobacz, miejsce, w którym jesteśmy, jest w zasadzie w mieście. Nie? Tylko jest kwestia tego, że trzeba tutaj przyjść, przyjechać i, i po prostu wejść w to miejsce, pobyć w nim i odnaleźć tą dzikość właśnie, tak jak mówię, bardziej w stanie umysłu, który i przeżywaniu, które tutaj mamy, niż w oczekiwaniu takim, że o, jadę i tutaj będzie jakaś po prostu super pierwotna, egzotyczna, nie wiadomo jaka e, przyroda. Tylko właśnie co to znaczy nie wiadomo jaka? To są jakieś nasze wyobrażenia. Lubię, lubię patrzeć i namawiam do tego e, Państwa słuchaczy, żeby pójść i zobaczyć co to z nami zrobi. I wtedy dopiero, jak, no, no sami Państwo zobaczycie, czy to jest coś, e, co w jakiś sposób z Wami rezonuje, a może od, odkryjecie coś zupełnie nowego. I na tym polega ta dzikość, nie? że jakby oczekuj nieoczekiwanego troszeczkę, zobacz co, co się wydarzy. I takiej otwartości bym życzył. Ale też znów bądź uważny na to, ile tego życia wokół Ciebie może być, bo właśnie to, co zrobiliśmy na naszym spacerze, że przyklęknęliśmy, schyliliśmy się, dotknęliśmy y, ziemi. Jeżeli ktoś idzie do spaceru, nawet do parku w mieście i tak przystanie na chwilę, nie wiem, usiądzie na trawie albo gdzieś w kącie tego parku i zobaczy na przykład ile życia toczy się na zwykłym tak. trawniku, prawda? Tak tak. tak, tak, dokładnie o to chodzi I, i od tego chyba zaczęliśmy, że żyjemy w tym przewijaniu i w gapywaniu się cały czas w ten ekran, poza którym świata nie widzimy i takimi trochę niewolnikami się y, tych urządzeń ekranowych staliśmy. Właśnie odłożenie tego telefonu i tak jak powiedziałeś, na chwilę po prostu zatrzymali się. Zobaczycie też Państwo, to naprawdę nie jest łatwe. W sensie takim, żeby właśnie usiąść i chociaż pięć minut nie brać telefonu do ręki. Zaraz FOMO się pojawia, że minął mnie trzy powiadomienia na Facebooku. No właśnie, usiąść chociaż na te 5-10 minut, i nie sięgać po telefon, posłuchać, popatrzeć, przyklęknąć, dotknąć, powąchać, zamknąć oczy na chwilę, poczuć, to naprawdę pierwszy raz być może poczujecie nawet lęk. Tak jest, bo to tak jak powiedziałaś Foma, a zaraz do tego Foma jeszcze na chwileczkę wrócę. Być może poczujecie się nieswojo i to jest okej. Okay. Tylko właśnie chodzi o to, żeby się nie dawać temu ponieść od razu pięknie myszałów się odzywa w tej chwili, gdzieś za nami. Tak. ma mają gniazdo po tamtej stronie lasu, no i słychać jak, jak lata poluje. Jeszcze wracając na chwileczkę do tego, do tego FOMO, to takim lekarstwem, oprócz samego faktu, że przysiadamy, nie sięgam po telefon, jest coś, czego nauczyła mnie Magda Bigaj. Taka powiedzmy Robin Hoodka, jeżeli chodzi o walkę z dominacją technologii cyfrowych. Magdę pozdrawiamy też bardzo. Magda ukuła takie powiedzenie zamiast FOMO, poczuj POMO. Proud of missing out. Poczuł się dumny z yeah, tego, się dumny i dumna z tego, że właśnie tych. Po, nie sięgnąłeś po ten, po ten ekran. Czyli jakby nie, nie piętnujemy się, nie, nie biczujemy się za to, że a nie, nie wytrzymaliśmy albo coś tam, tylko właśnie czujemy się dumni, żeśmy, żeśmy, żeśmy wytrzymali, żeśmy sięgnęli. Ja mogę po sobie, ale nie tylko, bo to tych doświadczeń jakby słyszę, słyszę dużo. Powiedzieć, że to jak ze wszystkim jest kwestia praktyki. Czyli krótko mówiąc, zachęcam do postawy Pomo, czyli bądź dumny z tego, że właśnie cię ominęły te ekranowe powiadomienia i doświadczenia, usiądź na chwilę i daj sobie poczuć, i jakby praktykowanie tego no po prostu w takim w, w, jakby w codziennym życiu, no powoduje, że potem ja przynajmniej nie jestem w stanie bez tego, bez tego funkcjonować to jak zacząć pod, naszym słuchaczom, no bo my wybraliśmy się, wstaliśmy wcześnie, wybraliśmy się o poranku, bo sam wspomniałeś, że to taka dobra pora na to obcowanie z przyrodą. Jesteśmy dość dobrze wyposażeni, no to zdecydowanie lepiej. Ja przynajmniej wziąłem buty, buty nieprzemakalne. No właśnie, trzeba od razu wyprawiać sobie znakomite kwipunek i, i jechać gdzieś, gdzieś, daleko? Nie, no właśnie nie. Jak mówiliśmy o tych pierwotnych instynktach, czy pierw w y, zmysłach to warto powiedzieć o chodzeniu jako takim. Chodzenie pewnie najbardziej przypomina taki pierwotny ry rytm ciała, jakim jest bicie serca czy oddychanie i do tego naprawdę nie potrzebujemy niczego. W, jakby w sytuacji trochę skrajnej, ale za, za, zakładam, że, że może trochę cieplejszych warunkach, po prostu możemy iść boso, więc naprawdę nie potrzeba do tego kompletnie niczego i zupełnie nie zachęcam do tego, żeby się wyposażać czy coś takiego. Jakoś specjalnie po prostu ubierzcie, co macie i weźcie ze sobą raczej otwarte serce i otwarty umysł i swoje zmysły, niż y, jakiś ekwipunek. To co ja bym teraz zaproponował, bo przechodzimy koło tamy bobrowej, to y, przeprowadzę cię na drugą stronę tej tamy bobrowej posłuchamy chwilkę tego lasu, co? Z chęcią, dość, jeżeli nie zniszczymy tej tamy, nie, nie ale zniszczymy. pewnie bobry ją dobrze no właśnie to, to, umocniły. Tak, to, to bym zrobił komentarz, że oczywiście y, nie zachęcam do tego, żeby wchodzić na tamę bobrową, szczególnie jeżeli jej nie znamy, natomiast to, ta tama bobrowa, jest naprawdę bardzo mocna. Ja w ogóle e, też by, bym rozwiał trochę taki mit, że my, na przykład nie, wiem, nie, nie można wejść na drzewo albo właśnie przejść tamą bobrową czy wejść do rzeki, bo nie wiem bo coś zniszczymy. Przyroda to nie jest lakierowany blad stołu, którego nie można za, zarysować. Przyroda jest potężna, to jest raczej nie zjawisko, tylko sieć połączeń, które obie mają niebywałą rezystencję i taką odporność i, i też dużą zdolność regeneracji. Tylko pytanie jest zawsze takie, w jakim stylu my to zrobimy. No bo wiesz, jakbyśmy tutaj na tą tamę weszli i zaczęli po niej skakać na przykład i, i, i wiesz, i kopać nią, nie? No to, to jest coś zupełnie innego niż to, co my za chwileczkę zrobimy, czyli bardzo delikatnie, krok po kroczku, czując jakby, co się dzieje pod naszymi stopami, po prostu przejdziemy sobie na, na drugą stronę i posłuchamy trochę lasu, bo tu gdzie jesteśmy, mamy rzeczywiście teraz słyszymy jakieś wywrotki na budowie i tak dalej, a tam w lesie się dzieje, tylko te, te dźwięki odludzkie są, są trochę za głośne. Więc ja też na przykład zachęcam bardzo do tego i mam sporo takich doświadczeń i sam też praktykuję to regularnie, do wchodzenia na drzewa. I znowu, nie chodzi o to, żeby wiesz, wejść na drzewo, zwieszać się z gałęzi, łamać te gałęzie coś nie, ja ściągam buty, wchodzę na, zawsze na boso, nigdy nie wchodzę w butach na, na drzewo, zawsze y, jakby... Dla mnie przynajmniej, ale to może jest kwestia jakaś wypraktykowana i też jakiejś więzi, którą się wypracowuje z czasem. Tam działa instynkt samozachowawczy i taka, takie czucie tego, co się dzieje z, z drzewem, na które wchodzę i ze mną samym. Czując to, nie da się zrobić sobie wzajemnie krzywdy, czyli krótko mówiąc, ja nie staję na gałęzi, którą czuję, że się złamie, nie łapię za gałęź, która jest zbyt chuda, żeby mnie utrzymać, nie wchodzę za wysoko, wyżej niż nie jestem w stanie zejść. Ja wiem, że to w dzisiejszym świecie takich dużych uproszczeń i łatwych Takich afektów i emocji może brzmieć, yy, może brzmieć ryzykownie, ale staram się to mówić, bo myślę sobie, a nawet jestem przekonany, że jeżeli my nie poczujemy rzeki pod naszymi stopami, nie poczujemy drzewa pod naszymi rękami, nie powąchamy tego, w co wchodzimy, nie poczujemy, wiesz, wiatru na policzkach i tak dalej, no to po prostu w jaki sposób my mamy mieć więź jakąś z tą przyrodą, nie? Jak my mamy czuć to żywe i jak my mamy się czuć częścią tego żywego, jeżeli się od tego odgradzamy z różnych powodów, bo się boimy, bo nie chcemy zrobić krzywdy, bo nam się wydaje, że przyroda to taki kruch, mówię, blat stołu i nie wolno go, go, go zarysować, no tak nie jest pytanie, w jakim stylu to zrobimy. Tutaj na łąkę my wchodzimy na butach, czy możemy wejść na boso, ale są tutaj ludzie, co bardzo, bardzo tempie i, i, i bardzo mi się nie podoba, którzy potrafią wjechać tutaj krosem, kładem, samochodem terenowym. No, mam nadzieję, że słuchacze a szczególnie y, Polskiego Radia, doceniają niesubtelną wcale różnicę tego, w jakim stylu można na przykład wjechać na łąkę czy do lasu. To teraz znów będę głosem takiego początkującego, jeśli ktoś się na drzewo boi wejść, no to można sobie, nie wiem, pod nim usiąść, Absolutnie. można się do niego przytulić, można je nawet dotknąć dłońmi, Absolutnie. czego nie robimy. Absolutnie tak. Myślę, że myślę, że gdybyśmy więcej wchodzili na drzewa, albo się do nich przytulali, albo pod nimi siadali, to naprawdę ta, ten nasz stosunek do przyrody i też bronienie tej przyrody, dbanie o nie, nie, nie, nie ekstrahowanie jej w takim stopniu jak w tej chwili, no, no, no miałoby zupełnie inną postać, bo to też nie chodzi o to, jesteśmy część tej przyrody i też nie chodzi o to, że, żeby z, żeby z, tych, z tej przyrody w jakiś sposób nie korzystać, tylko chodzi o to, żeby nie korzystać nadmiernie. I tak jak mówię, jeszcze raz się odniosę do tego stylu, tak? Można wjechać na torfowisko kładem, a można wejść na boso. I to, jest, to są dwa zupełnie inne style i do tego boso zachęcam. I to jest metafora oczywiście pewnego rodzaju w ogóle podejścia do, do życia. Przeprawiamy się zatem. Super miejsce. To tak a propos tego, że mówisz, że nie trzeba gdzieś nie wiadomo, gdzie daleko jechać. Już widzę, że wypatrujesz kosa, tego kosa, kosa, tak, tak. tak. Tutaj jesteśmy jest... w, takim, w takim zagajniku tak, mamy, mamy, Tak, yy, mamy tutaj bardzo ciekawe miejsce, które bardzo właśnie lubią, yy, lubią taki, bo to jest yy, jakaś taka mieszanina. To jest tarnina, jakaś dzika śliwa, yy, nad nami wysoko rosną yy, topole osikowe. No już tak, słyszymy sikorki, tutaj obok nas urzęduje kos, gdzieś tu widziałem czubatkę i, yy, i tę sikorę ubogą, nad nami sujka udaje myszołowa, <grytanie> to nie trzeba żeby nie dać się nabrać, sujki są podobnie jak... Yy, jak te, jak szpaki udają bardzo dużo różnych innych odgłosów. Słyszymy dzięcioła dużego, który sobie bębni. Tutaj jakaś sójka tak kwiczy nad nami, udaje, nie wiem, próbuje nas może odstraszać być może albo dyskutuje z jakąś inną. Tak, ptaki, ptaki generalnie uwielbiają takie właśnie zagajniki. I to są takie refugia dzikości. Dla mnie wystarczy siąść w takim niewielkim... Popatrz, spójrzcie, jakie to jest malutkie, nie? To nie, moglibyśmy, wiesz, objąć w, w, w pięć osób to, nie? A, a tutaj tyle życia jest, nie? I tyle po prostu słyszymy, słyszymy ptaków, W czasie Radio. Tak, w tasie Radio i to jest wspaniałe. Obejdziemy sobie dookoła. Taką rzeczą, która jest jakoś dla mnie bardzo istotna i jest też takim odkryciem, które przychodzi... Po jakimś czasie takiego bycia w przyrodzie jest dużo większe docenianie cykliczności pewnych obserwacji takich długoterminowych niż samego pojedynczego zjawiska. Nie to, że zachwycam się ładnym zachodem słońca, tylko raczej w zachwyt mnie wprawia ta cykliczność np. dnia i nocy albo pór roku i obserwowanie jak te pory roku się kształtują. Teraz te, te pory roku i obserwacja napawa trochę smutkiem, bo trochę te pory roku po pierwsze znikają. W ostatni rok mieliśmy całkiem niezły pod kątem takim, że zaznaczały się rzeczywiście te pory roku tak jak kiedyś. No ale poprzednie lata już były bardzo, bardzo kiepskie. W zasadzie nie było, nie było wiosny, było nie wiem, bardzo gorące lato i, i w zasadzie takie nie wiadomo co, bo to ani nie była zima, ani jesień, ani nie wiadomo co. Wiesz co, ja tu też zauważam, nawet jak teraz jesteśmy w lesie i widać, że dopiero te listki, pączki, one dopiero się pojawiają. W zeszłym roku pamiętam, kiedy zimę w zasadzie nie było i luty. W lutym mieliśmy temperaturę około 18 stopni. No to o tej porze roku, właśnie na początku kwietnia, mieliśmy już w zasadzie pełną wegetację. No właśnie, o, to, o, o, o tą obserwację mi chodzi, nie, że jakby dostrzegamy, dostrzegamy i czujemy cykliczność tego, co się dzieje i też patrzymy, co to z nami robi, bo nawet psychologowie, osoby, które zajmują się zdrowiem psychicznym, mówią, że właśnie ten zanik pór roku i to, że te odwieczne cykle jakoś się zaburzają, coś tam zgrzyta, to wprowadza w nas właśnie Niepokój, lęki e, nie, nie, nie, wiemy, nie wiemy skąd Po prostu czujemy, że Coś jest nie tak, ale nie do końca potrafimy to nazwać A to jest dlatego właśnie Że no, no właśnie, <śmiech> Znów żarne. cywilizacja Znów cywilizacja e, dla, Dlatego właśnie, że my wyewoluowaliśmy W jakichś cyklach i teraz jeżeli te cykle się są zaburzane, a zaburzane są przez antropogeniczną zmianę klimatu, no to, to, to, to, to czujemy, że coś się rozregulowuje, i my na to po prostu reagujemy. Franek chyba też zadowolony z naszego spaceru. Ja również i bardzo Ci za ten spacer dziękuję, za tę uważność rzeczywiście, bo sam zacząłem dostrzegać rzeczy, których w innej sytuacji bym pewnie nie dostrzegł. No i co, polecamy naszym słuchaczom, żeby właśnie może wykorzystać ten świąteczny czas, kiedy mamy trochę więcej wolnego i wyjść, po prostu wyjść na spotkanie z przyrodą, zobaczyć jak ona o tej porze roku budzi się do życia, samemu nabrać tej ochoty na życie też, bo to chyba też na tym polega. To naprawdę niewiele trzeba, żeby, żeby z tą przyrodą kontakt złapać, tylko właśnie oderwać się, szczególnie od ekranu chyba, mi się wydaje, że to jest największe, największe zagrożenie takiego skupienia uwagi. Też sobie myślę, że tak jak powiedziałeś, że warto na przykład na początek pójść z kimś, E, na przykład OTOP, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, którego też jestem członkiem i po, po, pozdrawiam e, wszystkich, organizuje bardzo regularnie tego typu wyjścia właśnie na e, oglądanie ptaków, słuchanie, idzie się z profesjonalną ornitolożką lub ornitologiem, który jest w stanie rozpoznawać ptaki i zwracać naszą uwagę na różne rzeczy. Polecam e, biodruże czy spacery z Michałem Książkiem, który jest e, makpowiczem przyrody, jak to niektórzy mówią, wspaniale o niej opowiada. Opowiada. no Staszek Gubiński to właśnie to właśnie też sotopu osoba, także jest, yy, yy, zwracajcie uwagę, bo rzeczywiście wiele się no, na tych nieszczęsnych social mediach mówimy o tym, żeby tak z nich nie korzystać, ale tam można... Jak też już znaleźć. wrócimy z tego no, spaceru. No właśnie, tak, tak. Tam można I... też znaleźć właśnie tego typu ogłoszenia. Jeżeli ktoś tak czuję się onieśmielony tym, żeby pójść samemu, no to warto na przykład pójść na początku z kimś, ale potem po prostu praktykować to samemu. No, a jak się wróci z takiego spaceru i chce się jeszcze więcej, to można w przyrodzie poczytać i to właśnie popełniłeś taką y, książkę. Tak jest, to za zapraszam y, również, bo 22 kwietnia w księgarniach y, y, już książka y, się ukaże. To jest książka o tytule Mała historia znikania, opowieść o rzece i to jest y, w zasadzie takie zebrane ostatnie kilka lat mojego bycia z rzeką Małą, o której wspomniałem na, na samym początku. Nie będę spoilerował te osoby, które mnie gdzieś tam obserwują y, w przez przestrzeni internetowej wiedzą jakby o czym pisze. Tam pewnie jest dużo, dużo czułości, dużo uważności, dużo e, takiego oddawania przyrodzie podmiotowości, traktowania siebie samego i tej przyrody jako jednego wielkiego kręgu życia e, i mam nadzieję, że, że, że znajdziecie państwo przyjemność w tej lekturze i też jakąś inspirację i też być może właśnie ośmielenie takie przewodnictwo w tym w jaki sposób w tej przyrodzie być jeżeli chcielibyście się Państwo ze mną spotkać. Mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze skorzystam z gościnności Polskiego Radio, oczywiście, ale, ale najbliższe spotkania, dwa, które są takie pewne ustalone, to są spotkania premierowe. Premiera tutaj Konstancińska, 24 kwietnia w Domu Kultury Hugonówka. Wstęp wolny, yy, zagra również tam koncert Michał Zygmunt, yy, mój druh znad Odry, yy, a potem 6 maja w siedzibie Krytyki Politycznej na Jasnej premiera Warszawska Książki. Także zapraszam. Danielu, bardzo Ci dziękuję za przewodniczenie na tym spacerze. Miłośnik przyrody, trochę mniej fotograf, Daniel Petryczkiewicz. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Pozdrawiamy. Posłuchajcie Państwo, krajobraz audialny zdominowała w tej chwili, zdominował alarm strażacki. Co też się wydarza. Bardzo głośno się zrobiło, ale ptaki nie dają też za wygraną. Ale niech te strażackie syreny może będą wezwaniem dla Państwa, by na wiosnę ruszyć się z domu i wyjść na spotkanie z budzącą się do życia przyrodą. Spotkanie uważne. Takie, na które Państwa zaprosiłem razem z Danielem Petryczkiewiczem i bardzo za ten spacer i za to spotkanie dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski. I mamy klimat powtórka programu saldo magazyn gospodarczy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 500... To dosyć duża skala, prawda? Tak, bo jak wszystko. na 620 parę, bo ja rozumiem, jakby to było kilka tysięcy Tym bardziej, że te kontroli, pylony przecież prawda? widać z odległości, to dość... Więc dużej. I jeszcze przypomnijmy, bo te kary są wysokie. Kary są wysokie i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 W spokojni przed tym, co wydarzy się w nocy. Marek Klapa najważniejsze informacje gospodarcze przygotował dla Państwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I jest mi niezmiernie miło, że znowu w Studiu Polskiego Radia w audycji Samozdrowie mogę gościć profesora Jacka Szaflika, okulistę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, nareszcie jest z nami nie tylko profesor Szaflik, ale też słońce. Po tym trudnym dla wielu okresie, kiedy tego słońca brakuje, kiedy jest szaro, buro i ponuro, to ono jest już coraz częściej, bo przyszła do nas wiosna i my dzisiaj trochę będziemy rozmawiać o tym, co za oknem co widzimy i jak to na nas wpływa. A mianowicie będziemy rozmawiać o słońcu i jego wpływie na nasz wzrok, o ochronie wzroku, bo chciałoby się powiedzieć higienie wzroku. Panie profesorze, ja od dziecka pamiętam, że mówiło się nie patrz w słońce, bo to może bardzo zaszkodzić, może spowodować problemy ze wzrokiem, z oczami. Jak najbardziej. Pani redaktor Pomimo, że słońce w ogóle ma bardzo korzystny wpływ na, na człowieka, na nasz organizm, regulując rytm dobowy, pomagając wytwarzać chociażby witaminę D, to wpatrywanie się w słońce no, wiąże się z wieloma ryzykami i takie skoncentrowane, nasilone promienie słoneczne. Przede wszystkim no, różne widma tego światła narażają nasz narząd wzroku i okolice oczu na różnego rodzaju ryzyka. Mogą przyspieszyć rozwój niektórych chorób lub wręcz je wywołać. Będziemy właśnie mówić o tym też, jak się przed tym chronić. Będziemy mówić również o okularach przeciwsłonecznych, o takich różnych faktach i mitach, które wokół tego narosło. Ja znam mnóstwo osób, zwłaszcza takich ze starszego pokolenia, które patrzą na osoby w tych okularach przeciwsłonecznych trochę z, z takim uśmiechem, że kiedyś tego w ogóle nie było, że to trochę fanaberia, że to jest niepotrzebne, wręcz, że może nawet nam zaszkodzić. I zaraz o tym porozmawiajmy. Zacznijmy może od tego, co w tych promieniach słonecznych nam najbardziej szkodzi, bo chyba chodzi o to promieniowanie UV, prawda? Tak, wydaje się, że najbardziej. powiem, jeśli chodzi o szkodliwość wiodą Właśnie promieniowanie UV, ale także promieniowanie niebieskie i promieniowanie fioletowe, które z kolei może przenikać głębiej i stanowić pewne zagrożenia dla struktur wewnątrz oka, czyli przede wszystkim dla naszej plamki, czyli tej części siatkówki, takiej błony światłoczułej albo matrycy, jak gdyby światłoczułej w naszym oku, która najbardziej precyzyjnie odbiera bodźce. Jak bardzo można sobie uszkodzić wzrok? No. Tak bezpośrednio wpatrując się w promienie słońca, w zachodzące na przykład słońce, możemy nawet doprowadzić do bezpośredniego uszkodzenia plamki, zwanego makulopatią słoneczną, lub przyspieszyć rozwój, szczególnie jeśli jesteśmy predysponowani właśnie takich chorób, jak zwygodnienie plamki związane z wiekiem. My sobie nawet przejdziemy przez te choroby nie po to, żeby straszyć, tylko po to, żeby uświadomić, na co zwrócić uwagę, na co uważać, co pow... Powinno być takim sygnałem alarmowym, a właściwie zanim zaczęliśmy rozmawiać dzisiaj w audycji, to pan profesor mówił też o tym, że no, okuliści to nawet wiedzą, kto w przeszłości miewał uszkodzenie wzroku, być może wywołane przez promienie słoneczne i wśród tego grona no, całkiem znani artyści. Tak, to jest bardzo ciekawa historia i, i mamy opisany przypadek, taką analizę i malarza Leona Wyczółkowskiego, który no, badacze i, i osoby interesujące się sztuką mogły zaobserwować, że on w różnych okresach swojego życia inaczej widział kolory. I tutaj tak zaobserwowano taki zbieg okoliczności, bo nie ma co prawda zachowanych badań, y, y, Pana tego pana Wyczółkowskiego, badań tego malarza, lekarskich, badań medycznych, medycznych i... ale że po okresie, w którym malował, bo on wtedy przybywał na kresach, bardzo wiele zachodów słońca. To był taki jego no, rozpoznawczy, można powiedzieć, znak często powtarzający się w jego twórczości. I, i obraz, i, i bardzo często też y, no, w przekazach ustnych, że on wpatrywał się, w, malując te, w te zachody, właśnie. I potem w następnym czasie kolory na jego obrazach były właśnie bardziej żółte, bardziej i, i przyciemnione, co zmieniło się znowu po, po, po kilku latach i wrócił do, do poprzednich jakby kolorystyki. Był nazywany no, takim mistrzem trochę światła, łowcą światła. No i proszę, i okazuje się, że to łowienie światła w jego przypadku mogło wiązać się właśnie z tą konsekwencją, jaką jest uszkodzenie wzroku. Gdy myśli się właśnie o uszkodzeniu wzroku jakiegoś związanego ze światłem, to pierwsze chyba, co przychodzi do głowy, to jest tak zwana ślepota śnieżna. I może to po tym sezonie zimowym też jakoś tak przemówi, do, do niektórych. Czym w ogóle jest ślepota śnieżna? Z czego się bierze? Z tego, nie wiem, odbijania promieni i wpatrywania w ogóle w śnieg, w coś, co jest białe, jasne? Tak, to jest taka sytuacja to bardzo intensywna, narażenia na bardzo intensywne, o dużym natężeniu, działanie promieniowania ultrafioletowego. No, nazywamy to ślepotą śnieżną, ponieważ właśnie w takie jasne, słoneczne dni, światło słoneczne odbijające się od śniegu no, ma szczególną względów no, fizycznych Szczególną no, predyspozycję do tego, aby doprowadzić do uszkodzenia naszej rogówki. I to jest takie trochę podobne uszkodzenie, jak mówimy o takim uszkodzeniu fotoelektrycznym. Czyli jakby pod, podobne prawie natężenie. Czyli trzeba dłużej jakby być eksponowanym na, na, na to promieniowanie. Jak ma osoba, teraz rzadziej się może to obserwuje, spawająca. Czyli takie okulary no, typu. tak. czy takie ktoś, kto spawa bez okularów spawacza i to jest bardzo dużej energii promieniowanie bardzo dużej energii i, i światło które doprowadza do bardzo do takiego bolesnego nieprzyjemnego stanu uszkodzenia na błąka rogówki na szczęście no, mimo dramatycznych objawów yy, zaciśnięcia powiek yy, bólu światło światłowstrętu bardzo dużego to się zwykle goi dość łagodnie w ciągu dnia, dwóch. Także tutaj możemy sobie z tym poradzić. Podobne zjawisko też możemy obserwować przebywając chyba jeszcze szybciej właśnie w górach. Czyli jeśli mamy śnieżny dzień, jesteśmy w wysokich górach. Tam też intensywność tego pojmowania ultrafioletowego jest, jest większa, w ogóle słonecznego to jeszcze łatwiej nabawić się tej ślepoty śnieżnej. Stąd pewnie przyciemniane gogle, stąd pewne zachęcania do tego, żeby jednak w górach okulary przeciwsłoneczne nosić i stąd chyba pierwsze skojarzenie, jakie każdy z nas ma, więc alpinista czy himalajista, który nie tylko ma zabezpieczone e, ciało rękawicami i tak dalej, i tak dalej, ma również zabezpieczone oczy. To jest absolutna konieczność i co ciekawe, już luty, które no, przebywały y, w przeszłości w okolicach śnieżnych, na przykład Eskimosi, można powiedzieć, że korzystali z takich, no jakby prototypowych okularów przeciwsłonecznych. Nie mieli szkła wtedy, nie mieli przyciemnionych soczewek, ale mieli takie wąskie. Mm, szparki, jak gdyby, czy robili sobie coś, ograniczyli, czyli patrzyli przez rodzaj przyrządu optycznego, okularów, czegoś trzymanego na, na, na twarzy, przez co promienie słoneczne wpadały do, do oka, wpadały na powierzchnię oczu, tylko przez wąską szparkę. I dzięki temu ekspozycja na całą energię promieniowania słonecznego była dużo mniejsza. To tak jakby, my nazywamy to w okulistyce stenopią. To najczęściej jest taka dziurka, ciemna jakby powierzchnia z małą dziurką, a u nich ta stenopia była ta, taką, taką szparką tak naprawdę. A to bardzo ciekawe, że, że, że już zanim chyba wymyślono okulary przeciwsłoneczne, były już próby ograniczenia tak, dostępu oni światła do Tak, już musieli się oka. jakby w jakiś sposób zabezpieczać i chronić. No, wędrując, polując, yy, żyjąc w warunkach cały ca, cał ciągłej ekspozycji w tą jakby też ymm, wydłużony dzień i y, y, y, y, y, du dużą ilość słońca. A więc ten wpływ promieni słonecznych na wzrok, czasami właśnie wpływ destrukcyjny, no już zauważono znacznie wcześniej niż pojawiły się nowoczesne okulary przeciwsłoneczne, a ja chciałam teraz nawiązać do czegoś, z czym najczęściej się spotykam, czyli z osobami starszymi, które mówiąc wprost rzadko nosiły okulary. One kiedyś były no, nie tyle niemodne, co trochę uważane właśnie za jakąś, jakiś rodzaj fanaberii. I mamy całe pokolenia osób, które funkcjonowały zupełnie normalnie, bez okularów przeciwsłonecznych albo raczej z ozdobnymi okularami przeciwsłonecznymi niż jakimiś faktycznie no, o wartościach medycznych. Czy osoby starsze, seniorzy podłożem ich zaburzeń wzroku, ich chorób oczu też mogą być promienie słoneczne, na które narażeni byli no, przez lata, y, słyszałam o takim związku ze zwyrodnieniem plamki żółtej. To także, ale to jest ciekawa kwestia. Ja na przykład obserwuję że zmniejsza się częstość zgłaszania się pacjentów ze skrzydlikiem rogówki. Rzadziej trochę obserwujemy niektóre zmiany nowotworowe też dotyczące powiek. I wydaje mi się, że wynika to z większej właśnie świadomości, z mniej, lepszego zabezpieczania się, chronienia się, mniejszej ekspozycji na światło. Myślę, że i dawniej, kiedy no, okulary przeciwsłoneczne były mniej rozpowszechnione, korzystano z różnych form nakrycia Głowy, czyli kapelusze, jakieś czapki z daszkiem, to też trochę pomaga i, i, i ogranicza tutaj. Właśnie ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, słoneczne i wydaje się też, że ekspozycja na pewnego rodzaju zapylenie w powietrzu, jakby kombinacja tych dwóch czynników przyspiesza. I to jest, to jest ciekawe, ewidentnie są populacje na świecie, w których częstość występowania skrzydlika, rogówki jest większa. A w Polsce, no, w moje, mojej ocenie, w mojej obserwacji, jednak trochę rzadziej teraz. Czyli, czyli to, to, co zmienia nam się trochę tryb życia, więcej siedzimy w domu, ma to wiele wad, szczególnie dla młodych ludzi, dla dzieci, które powinny spędzać więcej czasu na powietrzu. Ale z drugiej strony mniejsza ekspozycja na słońce, czy właśnie zabezpieczanie się, no, działa trochę korzystnie, yy, ochronnie. Skrzydliki jak to jakoś tak dramatycznie brzmi? Na czym to polega? Jak to wygląda? To jest taka zmieniona tkanka naszej spojówki, czyli tego, co porasta tą białą część oka, jest taka półprzezroczysta błona śluzowa, która w pewnych okolicznościach może właśnie do... ulec takiemu zwyrodnieniu i narastać na tą przezroczystą część gałki ocznej, rogówkę. Jak porównamy oko do zegarka, to jest tak jakby szkiełko od zegarka, rogówka. No i ona musi być przezroczysta, szczególnie w centralnej części, żebyśmy mogli przez nią widzieć. A jeśli zaczyna na nią narastać, to od nosa się odbywa, taka gruba, nieładna, także unaczyniona tkanka, która jest nieprzezroczysta, bądź taka półprzezroczysta, no to w pewnym momencie zaczyna pacjent gorzej widzieć, aż no, prawie może no, w ogóle widzieć bardzo źle. Wtedy potrzebne jest działanie chirurgiczne, usunięcie tego. I co gorsze, te skrzydliki no, mają dużą takie powinowactwo, chęć do odrastania. Więc tutaj Znowu my okuliści mamy różnego rodzaju techniki, substancje, antymetabolity, naszywamy błonę owodniową, różnego rodzaju techniki były yy, wypróbowywane, aby zmniejszyć tą, tą częstość, yy, czy też przeszczepienie zdrowej, zdrowej spojówki, żeby zmniejszyć częstość odrastania tych skrzywików. Także lepiej tego nie mieć, tak samo jak jeśli nie spieszy nam się do do okulisty z, z wymianą soczewki, z zaćmą, to także chronimy nasze oczy. Ej, bo Niestety to cały czas, od czasu do czasu spotykam się z takimi poglądami właśnie, że y, no, tu z jednej strony mówią, żeby chronić przed y, skórę twarz przed promieniowaniem słonecznym, ale że to właśnie tak fajnie nie wiem, popatrzeć sobie y, prosto w słońce, prosto w światło. No, może bardzo króciutko, tak, ale jeśli nie chcemy mieć szybciej zaćmy niż nasi rówieśnicy. I, czy innych właśnie chorób, y, bo to przecież także choroby y, powiek, które są bardzo wrażliwą częścią, gdzie możemy mieć do czynienia też z różnego rodzaju nowotworami skóry. I, no, chrońmy jednak nasza, nasza o, naszą twarz, okolice oczu i, i przede wszystkim oczy. Ja od razu sobie zerknęłam, jak wygląda skrzydlik oka i przypomniało mi się, że tak. Ja na przykład w dzieciństwie przypominam sobie, że widziałam osoby z czymś takim na, na oku, co teraz już wydaje się znacznie Zadziej, rzadziej. rzadziej. Zdarza się, ale, ale tak, nie, zna, nie ma jakichś takich statystyk, ale jakby no w mojej praktyce czy moich kolegów na szczęście rzadziej. Ten, ten problem jakby klinicznie jest już yy, mniejszy. Ale zaćma. Ale zaćma coraz zaćma częściej, jest bo więcej seniorów. Tak, no, populacja się starzeje. i Też trochę inaczej traktujemy teraz operacje zaćmy. Kiedyś to były operacje no już przywracające wzrok w takich dojrzałych zaćmach. Teraz traktujemy czasami operację zaćmę jako taką operację refrakcyjną, czyli operację poprawiającą widzenie, poprawiającą ostrość wzroku, ale też czasami jakość widzenia. Stąd no, decydujemy się na te zabiegi często szybciej, więc też yy, na mniejszym etapie rozwoju choroby, więc, więc wykonujemy ich więcej po prostu. Ale zapytam też o nowotwory oka, bo rzadko o nich myślimy. Każdej innej części ciała to na pewno dotyczy, ale rzadko myślimy o nowotworach oka. Czy promienie słoneczne mogą też wpływać na to, że jakiś nowotwór w obrębie oka się rozwinie? Przede wszystkim mam tu na myśli nowotwory i raki i powiek. I tutaj to jest absolutnie nie ma wątpliwości co do tej łączności. I wiemy, że w krajach, w których no, ekspozycja na, na promieniowanie dużo intensywniejsze, słoneczne jest większa. Na przykład Australia, czy nie wiem, no, część takie miejsca na zachodniej półkuli, nie wiem, to jest typowe choroby, nie wiem, emerytów na Florydzie na przykład. I tam jak rozmawiam z kolegą, który się zajmuje okuloplastyką, no to mówi, że to, to tą częstość podaje znacząco większą niż w naszej populacji. Wrócę do tego zwyrodnienia plamki żółtej. To też wynik szkodliwego promieniowania? Tutaj jakby wieloczynnikowość zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem jest faktem. To jest dość trudne do, do bardzo jasnego wykazania. Natomiast to współczesne poglądy są takie, że właśnie to promieniowanie niebieskie, a właściwie takie widmo fioletowe, może być szkodliwe, może przyczyniać się do... Do, do przyspieszenia zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, ale tam jest wiele, wiele czynników i tutaj no bardzo trudno w całej populacji jednoznacznie i, i powiedzieć na przykład jaka dawka promieniowania jest już szkodliwa, jaka jest jeszcze bezpieczna. No to teraz będziemy mówić o tym, jak się zabezpieczyć przed tym promieniowaniem, a więc okulary przeciwsłoneczne, ale rozumiem, że te okulary mają być dobre, czyli naprawdę z filtrem jakimś UV, a nie to, co kupujemy na straganach, bo jest taniej, czasami w ładnych oprawkach albo z ładnym kształtem. Absolutnie, okulary za 20 zł kupione na straganie czy na... Shine, czy na temu, jakiś taki, to no nie jest żadna kryptoreklama, będę mówił właściwie, krytycznie, w takich miejscach, gdzie one mogą dobrze wyglądać i są bardzo niedrogie, no niestety szansa, że będą nas dobrze zabezpieczać jest minimalna. Starajmy się jednak kupować w europejskich sklepach, tu są certyfikowane produkty, jeśli są opisane jako takie zaopatrzone w filtry UV, to faktycznie te filtry będą chronić nasze oczy. Czyli nie tylko chodzi o to, żeby to było bardzo, bardzo ciemne szkło, tylko żeby miało w sobie filtr. Tak, paradoksalnie yy, mogą dobrze działać y, okulary, które nie są bardzo ciemnymi. Szkła, nie, nie, mają, mają te szkła tylko trochę przyciemnione na przykład, albo mają dodatkowo jeszcze filtry, na przykład, które mogą sprawiać, że będziemy trochę lepiej, ostrzej widzieć. Y, różnego rodzaju kolory na przykład, bardziej wyraźnie. Ale przede wszystkim muszą być zaopatrzone w te no, niewidoczne dla nas filtry. No, filtry promieniowania ultrafioletowego mogą być zaopatrzone nawet zupełnie przezroczyste soczewki, ale lepiej korzystać na słońcu z takich, które jednocześnie spowodują, że nie będziemy musieli mrużyć naszych oczu. A przecież są też okulary, które się same przyciemniają, tak, pod wpływem e, promieniowania słonecznego. Tak, no to są różnego rodzaju rozwiązania dla osób noszących okulary, czy to okulary fotochromowe przyciemniające się, które teraz już wyglądają też trochę nowocześniej chyba niż kiedyś, czy też no, spotkałem się z takimi, pacjenci mają czasami bardzo ładne i dobrze wyglądające oprawki z nakładkami, które potrafią bardzo nowocześnie i fajnie wyglądać też. Także różnego rodzaju opcje, no bo tutaj jest trudniej, osobie noszącej okulary czasami jest trudniej jednak chronić się niż, niż osobie, która ma, ma ogromny wybuch tych okularów przeciwsłonecznych. Ale tych rozwiązań jest dużo, no czasami też dobry, dobry, dobry daszek, nie wiem, w samochodzie różnego rodzaju tam tu, tu, tu, z, z, zabezpieczamy się, opuszczamy te nakładki, żeby nie gaziło nas słońce. Czyli zwracamy uwagę na certyfikaty, zwracamy uwagę na nalepki lepiej kupować okulary przeciwsłoneczne po prostu w sklepie optycznym. Zdecydowanie tak. No tutaj nasze oczy są jedne i ma, powinny nam jak najlepiej służyć, jak najdłużej do końca życia optymalnie. Nie warto na to żałować, myślę. To zapytam też o to, czy okulary słoneczne z punktu widzenia okulisty to jest taki gadżet, a właściwie nie gadżet, to jest coś na wiosnę, lato, czy nie nie powinno dziwić, że ktoś zakłada je również jesienią czy zimą, bo ja spotykam się też z takimi czasami opiniami, że ktoś, kto zimą założy okulary przeciwsłoneczne, no to tak trochę, no chce być inkognito, ale to nie ma nic wspólnego z racjonalnym zachowaniem. Promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem słonecznym. Tak, może być tak samo groźne zimą chociażby ta ślepota śnieżna, o której rozmawialiśmy, ona no, ty typowo jest związana właśnie z, z, tym, z tym czasem, kiedy no, mamy takie wyżowe dni, często w zimie, kiedy to słońce może operować nadzwyczaj ostro i wtedy bardzo warto korzystać. Ja wiem, o czym pani rektor mówi, to taki wizerunek ekscentrycznej hrabiny, która wieczorem wychodzi w kapeluszu i, i w okularach słonecznych, ale nie powinno nas to zwieść. Jeśli jest tylko słońce, to, to warto korzystać z okularów. Cały rok, no ale szczególnie teraz zaczyna się wiosna, lato i, i, i na pewno tych słonecznych dni no na pewno, miejmy nadzieję przynajmniej, że będzie dużo. Czyli takie sformułowanie, że okulary słoneczne przeciwsłoneczne mogą szkodzić, dotyczy po prostu tego, że mogą zaszkodzić, jeśli nie mają odpowiednich filtrów, jeśli są tanie, tak? Tak, no mogą nie zabezpieczać nas wystarczająco, jednocześnie dając nam złudne poczucie, że, że jesteśmy zabezpieczeni. Co więcej, przy ciemnych szkłach no bywa, że nasza źrenica, czyli ten naturalny mechanizm, który trochę chroni wnętrze oka, rozszerza się, a jeśli okulary no, nie są zaopatrzone w filtry, paradoksalnie może wtedy więcej tego szkodliwego promieniowania wpadać do środka oczu. A jeśli z punktu widzenia niektórych tych przyciemnianych szkieł nadużywamy, czyli nosimy je często, to też możemy jakoś w negatywny sposób wpłynąć na swój wzrok, bo jest zbyt ciemno dla naszego oka? Wydaje się, że to jest tylko kwestia komfortu, no tego, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy dobrze no, wykonywali nasze codzienne czynności. No, jest pewno ma, mamy pewien wpływ tutaj promieniowania słonecznego tego światła niebieskiego na nasz rytm dobowy. Także tutaj, no może warto w ciągu dnia jednak w jakiś sposób być eksponowanym na światło dzienne, tylko nie wpatrując się w nie bezpośrednio. Czyli tutaj, no teoretycznie, gdybyśmy się całkowicie się od niego odcięli, to nasz organizm, nie oczy, bo dla oczu to nie, nie, nie, nie znamy takich działań niekorzystnych, a nasz organizm mógłby się trochę zbuntować. To teraz krótki poradnik dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co jest tym sygnałem alarmowym, że nadużyliśmy światła słonecznego, co powinno nadużyć zaniepokoić i skło skłonić do tego, żeby poszukać pomocy u okulisty, chociaż my zawsze podkreślamy, że warto od czasu do czasu, chyba raz do roku, po prostu sprawdzić sobie wzrok i, i zobaczyć co się z nami dzieje. Ale co jest tym sygnałem alarmowym, że słońce zaszkodziło naszym oczom? No, tutaj będziemy to czuli dość wyraźnie, czyli albo będzie to dyskomfort, y, zaczerwienienie oczu, y, możemy gorzej widzieć, możemy gorzej widzieć po południu, y, nasze oczy mogą no, być takie trochę inne, y, możemy czuć swędzenie też takie związane na przykład z alergią. Jak najbardziej wtedy warto skorzystać z porady okulisty. Możemy trochę ratować się różnego rodzaju kroplami, rodzaju sztucznych łez. Ale przede wszystkim no, ważne, abyśmy zachowywali zdrowy rozsądek i, i, i pamiętali, że nasze oczy są, są wrażliwe po prostu na, na intensywne światło, na intensywne promieniowanie słoneczne. No, Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o zdrowiu, bo o takiej higienie wzroku, o wpływie słońca i ochronie wzroku, o ochronie przy użyciu dobrze dobranych i no, jednak dobrej jakości okularach przeciwsłonecznych. Rozmawialiśmy też o sztuce i o tym, jak to zauważono, że Leon Wyczółkowski najprawdopodobniej nadużył trochę tego światła, które uwielbiał obserwować. Ja mam nadzieję, że wiosna, lato, ani zima, która też przecież przejdzie dla nikogo z Państwa, nie skończy się um, źle w sensie poparzenia um, słonecznego oka, albo jakiej, jakiejkolwiek choroby. Mamy nadzieję, że um, dzięki tej naszej rozmowie trochę rozjaśniliśmy obraz i przyczyniliśmy się do tego, żeby um, zadziałać profilaktycznie. Gościem audycji Samozdrowie był dzisiaj profesor Jacek Szaflik, okulista z Warszawskiego Uniwersytetu medycznego. Serdecznie dziękuję, panie profesorze. Ja bardzo dziękuję, pani redaktor, za zaproszenie, za miłą rozmowę i ciekawą, mam nadzieję, dla naszych słuchaczy, dla państwa słuchaczy, za możliwość spotkania i chciałbym też życzyć państwu no, wizytu okulisty jednak czasem, żeby były, ale tylko profilaktyczne. Dziękuję Serdecznie bardzo. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że będą kolejne spotkania z profesorem Jackiem Szaflikiem. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska Do usłyszenia. zdrowie. Powtórka programu.